Oto jak w magazynie Krasnoludków rozmawiano o sztuce przekładu. Pomyśleliśmy, że byłoby dobrze, gdyby na przykład Tadeusz Kubiak napisał dla naszego magazynu wiersz. Więc kolosalnym wysiłkiem woli postanowiliśmy sprowadzić go do studia. A jeszcze większym wysiłkiem woli zmusić go do napisania wiersza. To wszystko miało trwać 15 minut. Po 15 minutach wybiegamy na schody i jakże wielkie jest nasze zdziwienie. Mianowicie na schodach stoi Tadeusz Kubiak i mówi A więc czytam wiersz Gdyby księżyc miał skrzydła To by sfrunął na ziemię Przysiadłby pod twym oknem złotopiórym promieniem Złotoustym poetą srebrno słowiem, słowim Lutnikiem i dzwonnikiem Złotostrunnym muzykiem Księżyc siadłby na ziemi Księżyc siadłby i śpiewał o tęczowy jesienico rumieni się w drzewach. Księżyc grałby wśród parków i śpiewałby z wysoka. Księżyc ptak śpiewający kosmonautom w opłokach. W ten sposób mielibyśmy otwajkowaną również i poezję w naszym magazynie, gdyby nie wtrąciły się krasnorodki. Ich bowiem sprawą jest, że istnieje Inny wiersz, który jest y, tym samym wierszem Tadeusza Kubiaka, y, chociaż napisanym przez Antoniego Marianowicza. A więc czytam wiersz. Gdyby księżyc skrzydła miał, na ziemię by sfrunął i na twoim oknie siadł złotą świecąc łuną. Śpiewałby na oknie twym srebrnogłosy słowik, noc służyłaby za rym temu śpiewakowi. W okno twoje wpłynąłby swą piosenką dźwięką i ubarwił twoje sny rozśpiewaną tęczą. I tak zostałby we śnie, w okno twe patrzący, astronauta chmurnych nieb, ptak muzykujący. No niby to samo, a jednak co innego. Jak to się stało? Uwaga! W tym i tylko w tym magazynie krasnoludki ujawniają kulisy swej działalności. Otóż wiersz Tadeusza Kubiaka, Zaniosły do Lwa Kaltenberga, który przetłumaczył wiersz na język rosyjski. Z rosyjskiego na angielski przetłumaczyła go pani Ludmila Mariańska, z angielskiego na niemiecki Aleksandr Drożdżyński i dopiero z niemieckiego z powrotem na polski Antoni Marianowicz. Oto dowód rzeczowy. Gdyby księżyc miał skrzydła, to by sfrunął na ziemię. Przysiadłby pod twym oknem złońcami. Którym... jest spłynął na ziemię on w twoją balkoшке siadł lucząm złoty If the moon had wings if it could flow down would sit in your window a beam golden brown Wenn der Mond zwei Flügel hätte könnte er herunterklettern in deinem fenster Gdyby księżyc skrzydła miał na ziemię by sfrunął i na twoim oknie siadł złotą świecącą luną Śpiewałby na oknie twym srebrnogłose słowik Poznasz tę gwiazdę no nie bardzo. <głos> <Znam> się... <głos> jest jakieś podobieństwo. No szczerze się przyznam, że wolę jednak wiersz Kubiaka. Zdaje się, że w tej wędrówce zgubiona została lutnia i szereg innych drobiazgów. No tutaj y, kluczem, nie, kością nieporozumienia i niezgody stała się bandura po rosyjsku, która tak. jest rzeczywiście jednak no ja wiem, lutnią w dosłownym... Przekładzie? No, jak najbardziej adekwatny. Lutnia, lutnia ludowa to jest bandura. Przypominacie sobie tłumaczenie Tuwima Dnieprastroja, to tam jest, a z bandurki ciarki ciórkiem. No bo to jest lutnik. Lutnik, no to ładna historia, widzi panu. No bandurysta, ban banjo, ja nie jestem na tyle. O obeznana z terminologią muzyczną, że nie wiem, czy to banjo mogło się odnosić do bandurzysty, czy ja mogę w ten sposób przetłumaczyć. Oczywiście, no ryzykuję. Ten instrument wydał mi się w stosunku do słowika jakiś troszeczkę obraźliwy. Wydaje mi się, że jeżeli słowika porównywać do jakiegoś instrumentu muzycznego, to banjo mi się jako ostatni z instrumentów kojarzy ze słowikiem, więc z tego zrezygnowałem w ogóle. A zresztą kiedyś ktoś powiedział na temat przekładów poetyckich, że z przekładów z tłumaczeniem wiersza jest zupełnie jak z kochankiem. Im piękniejszy, tym mniej wierny. Za tym autor nieprzypadkowo też zastosował typową, klasyczną polską wersyfikację, tu właśnie mówi autor, aby tłumaczom przysporzyć trudności w ich pracy. Jedno do zauważenia. Temu wierszowi Tadeusza stanowczo nasze przekłady nie zaszkodziły. No oczywiście tylko wyszły na dobre. Ale, ale nie wyszły na dobre tak. No ja niektóre rzeczy opuściłem w niemieckim tym wierszu, w stosunku do niemieckiego wiersza. Musiałem z nich zrezygnować, ale za to od siebie parę dodałem. Także uważam, że per saldo to jakoś wyszliśmy na swoim. To saldo to może już panowie sami między sobą jakoś uzgodnią. Gdyby księżyc miał skrzydła, Gdyby księżyc skrzydła miał, to by sfrunął na ziemię. Na ziemię by sfrunął. Przysiadłby pod twym oknem i na twoim oknie siadł złotopiórym promieniem. Złotą świecąc łuną.